Moi drodzy, cieszę się, że mogę być wśród was, bo lubię być wśród młodzieży. Również cieszę się, że możemy mieć do czynienia ze Słowem Bożym, bo też do tego jestem powołany, żeby się tym zajmować. A także cieszę się, że y, mogę mieć do czynienia z ostatnią księgą Biblii, z księgą objawienia świętego Jana, ja się zajmuję tym studium również w Szkole Biblijnej w i widzę tu parę studentów i obecnych i z poprzednich lat, a może są wśród was również studenci szkoły w przyszłości. Bo drodzy, my tu mamy właściwie godzinkę na takie wstępne zapoznanie się z tą księgą a w szkole biblijnej, w zaocznej, to poświęcamy na to 15 godzin, a w dziennej nawet 20. Dlatego, kto chce bliżej się z tą księgą zapoznać, to zapraszam do szkoły. Tak, objawienie świętego Jana, ostatnia księga Biblii to jest księga, która na pewno wzbudza emocje, ale kiedy tak rozmawiam, nieraz zwłaszcza z młodymi czytelnikami Biblii, to niektórzy powiadają, że ją omijają. Przyjemnie się czyta Ewangelię, przyjemnie się czyta historie starotestamentowe, e, psalmy, e, listy też mają swoje bogactwo, ale objawienie księga trudna. Ja się zgadzam z tym, że trudna i ja tego samego doświadczam, moi drodzy, że to jest trudna księga. Ale jeżeli trudna, to nie mamy, to nie znaczy, że mamy jej unikać. A chcę wam powiedzieć trochę takiego osobistego doświadczenia, dlaczego właściwie tą księgą się zacząłem bliżej interesować i dlaczego się nią zajmuję. Otóż zdarza się, czasem na pewno wielu z was się to zdarzyło, że czasem jakiś werset przemówi do was bardziej niż inne. To jakoś poruszy całą istotę człowieka. I wierzcie mi, drodzy, że jednym z takich wersetów, który mnie tak bardziej i głębiej poruszył i wywarł takie większe wrażenie na mnie, był właśnie werset z objawienia. Z pierwszego rozdziału trzeci wiersz. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. To jest pewne błogosławieństwo, to jest pewna obietnica. Błogosławiony, a więc szczęśliwy. Ten, który czyta. A skoro jest to w tej księdze napisane, no to chyba w pierwszej kolejności chodzi o tą księgę, żebyśmy ją czytali. I zauważmy, że to jest księga do, przeznaczona do czytania na zgromadzeniu. Ten, który czyta i ci, którzy słuchają. A więc, jeżeli będziecie słuchać czytanego Słowa Bożego z Księgi obewnia, tak samo będziecie błogosławieni. I my chcemy, żeby to błogosławieństwo dzisiaj tu na nas wstąpiło. Już żeśmy yy, yy, o to się modlili. A myślę, że jak będziemy czytać fragmenty, to też to błogosławieństwo Boże będzie na nas wstępować. I zauważcie, że tu nie ma obietnicy, że błogosławiony, który wszystko rozumie w tej księdze. Nie. Bo my nigdy nie będziemy wszystkiego rozumieć. Ja jestem przekonany, że gdyby, teoretycznie myśląc, przyszedł kiedyś taki czas, żebyśmy wszystko w Biblii zrozumieli, to w tym momencie Biblia przestałaby dla nas być Słowem Bożym. Ona jest Słowem Bożym dlatego, że pochodzi od samego Boga i tak samo jak Bóg jest niepojęty, tak niepojęte jest Jego Słowo i tak niepojęte jest Niepojęta jest ostatnia księga Biblii. Ale to nas nie powinno wstrzymywać ani hamować przed czytaniem, przed poznawaniem, przed wgłębianiem się w tę księgę. Bo gdy to czynimy, to na nas spływa błogosławieństwo. I żeby tego błogosławieństwa doświadczyć, pozwólcie, drodzy, że... Przeczytam pierwszy rozdział, a wysłuchajcie. Ja będę czytał, wysłuchać, słuchajcie i będzie na nas wstępowało Boże Błogosławieństwo. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi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 Jan do siedmiu zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych, przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść Wszechmogący. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił – to, co widzisz, zapisz w księdze – i wyszli do siedmiu zborów, do Efezu, i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników – a pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, ja jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem Zborów. Przeczytaliśmy pierwszy rozdział ideałem, by było gdybyśmy mieli sposobność przeczytać całą księgę, no ale to by nam długo trwało, jeszcze końcowy fragment sobie przeczytamy na końcu. Księga ta zaczyna się od słowa objawienie, gdybyśmy do oryginalnego greckiego tekstu zajrzeli, to tam pierwsze słowo brzmi apokalipsis. W języku greckim znaczy to objawienie, odsłonięcie, odkrycie w pewien cudowny sposób i stąd tę księgę również nazywamy apokalipsą. Nazywamy tą księgę potocznie objawieniem Jana, ale tu czytaliśmy, czyje to jest objawienie? Objawienie Jezusa Chrystusa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 które on za pośrednictwem anioła daje słudze swemu Janowi, a Jan składa świadectwo. Tak mniej więcej by wyglądał schemat tego pierwszego wersetu. Bo jest to rzeczywiście pewien Boży świat, pewna Boża tajemnica tutaj opisana i Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus przez anioła daje Janowi to objawienie a Jan składa świadectwo. Ma, czytaliśmy tu również wyraźny nakaz, jaki Jan dostał. Napisz. On to ma napisać. On to oglądał i teraz ma to napisać, a my mamy czytać. Czytać i słuchać i... i zachowywać. To, co w nim jest napisane. A więc to jest tak pewna taka zachęta do studiowania tej księgi, do poznawania, chociaż, tak jak powiedziałem, nie wszystko tu zrozumiemy, i to nie powinno nas przerażać. W jaki sposób powstała księga objawienia? Ten Jan, który nam się tu przedstawia, to jest najprawdopodobniej ten sam Jan, który był uczniem Jezusa, syn Zebedeusza, który pisze o sobie w Ewangelii Jana uczeń, którego miłował Jezus. Tak zresztą każdy o sobie może powiedzieć. Ale w Nowym Testamencie mamy... Ile ksiąg napisanych przez Jana? Pięć, bo mamy Ewangelię Jana, mamy trzy listy Jana i mamy Objawienie Jana. Tych pięć ksiąg tworzy wspaniałą trylogię. Ja nawet mam wrażenie, że chyba nikt jeszcze wspanialszej trylogii nie napisał niż Jan. Ewangelia Jana to jest księga wiary, tam głównym tematem jest wiara. To się przewija przez całą księgę. Listy Jana to jest księga miłości. Bóg jest miłością. To jest temat. A objawienie to jest księga nadziei. Jan napisał księgę wiary, księgę miłości i księgę nadziei. Nadzieja chrześcijańska. Księga Objawienia szczególnie dodawała mocy i nadziei ludziom cierpiącym, ludziom w prześladowaniach. Począwszy od czasu, kiedy była napisana przez wieki, gdy chrześcijanie się znaleźli w cierpieniach, w prześladowaniach, to tak księga dawała im nadzieję. I to nie nadzieję, że może jutro się prześladowania skończą, będzie lepiej, ale nadzieję prawdziwą nadzieję chrześcijańską, gdy wytrwają przy Panu, to jest nagroda. To jest księga, która naprawdę daje wspaniałą nadzieję. Natomiast ci, tak jak wspomniałem, że niektórzy się boją tę księgę czytać ze, z tego względu, że jest trudna, ale również z tego względu, co od niejednego słyszałem, że tam są takie katastroficzne opisy. Takie straszne opisy. Jeżeli człowiek chce teraz wyobrazi, że mielibyśmy tego doczekać, o nie, wolałbym tego nie doczekać. Ale to jest błędne mniemanie. Za chwilę powiem dlaczego. To jest księga, która nie powinna wierzących chrześcijan przerazić, ale tym bardziej powinna im dodać nadziei i otuchy. Tak naprawdę to jest księga o Jezusie. O Jezusie, który ma ostatnie słowo. Ja jestem ciekaw, czy ci, którzy boją się opisów, tych katastroficznych opisów, czy tak samo się boją filmów katastroficznych. A, ma, a mam wrażenie, że nie. Ale całe szczęście, że mamy Biblię i myśląc o przyszłości, możemy wiedzieć, gdzie jest źródło prawdy i nie musimy, nie musimy wierzyć różnym powieściom czy filmom science fiction, bo to są wszystko wymysły ludzkie, ale tu mamy prawdę o tym, jaka będzie przyszłość. Na pewno dzisiaj jeszcze w tych naszych wykładach kilkakrotnie się przewinie słowo eschatologia. Nauka o rzeczach ostatecznych. Nauka o tym, co nastąpi. Objawienie Jana to jest księga o Jezusie. Apostoł Jan wszystkie pisma napisał pod koniec swojego życia. Prawdopodobnie były to lata 91. wieku i są to ostatnie pisma Nowego Testamentu, najpóźniej napisane. I tutaj mamy nawet podane pewne szczegóły, okoliczności, które nam mogą nasunąć na myśl w związku z pewnymi datami i wydarzeniami historycznymi, kiedy i w jakich, w jakich okolicznościach ta księga powstała. Otóż Jan miał tą wizję na wyspie Patmos. To jest niewielka wysepka, gdy sobie trochę wyobrazimy dzisiaj zachodnie wybrzeże Turcji, może Egejskie pomiędzy Grecją a Turcją, więc zachodnie wybrzeże dzisiejszej Turcji to była dawniej prowincja Azja i tam leżało tych siedem miast, które tu są wymienione. Efes był największym miastem, był stolicą Azji, prowincji Azji. Natomiast wysepka Patmos była na Morzu Egejskim, trochę na południowy zachód od Efezu. I tam Jan był zesłany z powodu świadectwa, z powodu zwiastowania Słowa Bożego. I tutaj pisze, byłem na wyspie Patmos. A więc to nam sugeruje, że w chwili, gdy pisze, to już z tej wyspy powrócił do Efezu. Ale samo przeżycie, samą wizję zapewne miał jeszcze na tej wyspie i tam po prostu przeżył to wspaniałe wydarzenie, tą wizję, a właściwie cały kompleks, cały zespół wizji i później to opisuje. Z danych historycznych wynika, że to, było, że to był rok 96, kiedy zakończyły się prześladowania za cesarza Domicjana i Jan wtedy mógł powrócić znowu do Efezu, a więc w tych latach 96, czy też bezpośrednio po, ta księga została napisana. Jest to księga prorocka. W Starym Testamencie spotykamy się z wieloma księgami prorockimi i Pan Bóg na różne sposoby swoje proroctwa objawiał prorokom. Albo na przykład do nich przemawiał i oni potem głosili dalej, tak, mówi Pan i głosili to, co do nich mówił. Albo też byli prorocy wizjonerzy, którym Bóg objawiał pewne wizje i oni potem te wizje opisywali i przekazywali. E, na przykład wielkie wizje znajdują się u Ezechiela, u Daniela, u Zachariasza. E, e, natomiast e, gdy porównamy objawienie Jana z prorokami Starego Testamentu, to dostrzegamy pewne analogie, ale też pewne różnice. Otóż... Wizja, którą ma Jan na wyspie Patmos jest bardzo obszerna. Jest, jest to jakby cały zespół i kompleks wizji i to różnego rodzaju. Gdy czytamy Księgę Objawienia, to to możemy zobaczyć. A także, co tu jest bardzo charakterystyczne, że gdy prorocy Starego Testamentu otrzymywali wizję, to Bóg ich... Bóg im dał pewnego rodzaju zachwycenie, ale właściwie to oni to oglądali jakby, jakby z ziemi. Dał im wizję, byli w duchu zachwyceni i, i opisali tą wizję. Jedynie powiedzmy u Ezechiela czytamy, że, że on się tak unosił nad Jerozolimą i jakby z góry ją obserwował. Natomiast Księga Objawienia, tutaj czytamy w pierwszym rozdziale, czytaliśmy, Jan mówi, popadłem w zachwycenie. Ale ja sądzę, że to jest jeszcze, no, nogami stoi na ziemi, tutaj na wyspie Patmos. Natomiast w czwartym rozdziale, na początku czwartego rozdziału, czytamy taki niezwykły werset. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł, wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać. Potem i zaraz popadłem w zachwycenie. I potem znalazł się w niebie, bo w niebie opisuje. Opisuje to, co dzieje się w niebie. I odnoszę wrażenie, że to jest jakiś inny rodzaj zachwycenia w tym od czwartego rozdziału potem do końca do końca księgi. Tak jakby na przykład apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian pisze też swoje przeżycia, że był zachwycony do trzeciego nieba, a pisze, że nawet nie wie, czy to było w ciele, czy poza ciałem. Takie to było jakieś zachwycenie, gdzie on sam nie wiedział, co to było. I odnoszę wrażenie, że tu jest coś podobnego, że Jan zostaje zachwycony do nieba nie umiemy powiedzieć, czy to było, opisuje niebo, a później stamtąd ma spojrzenie również na ziemię, ale z góry. Gdy człowiek jest na ziemi, to widzi bardzo niewielki widnokrąg wokół siebie. Natomiast im wyżej jest, tym, tym szersze spojrzenie, a gdy Jan jest w niebie, to jego spojrzenie jest bardzo szerokie i te wizje są w tym spojrzeniu zawarte. Ja czasem próbuję sobie wyobrażać pewne, pewne historie, czy nawet pewne punkty widzenia, które, które w objawieniu znajdujemy i tak się mi to właśnie kojarzy. Ale wracając do rozdziału pierwszego. Ja bardzo lubię ten pierwszy rozdział. On mnie, To jest dla mnie no jeden z bardziej fascynujących rozdziałów w Księdze Objawienia. Dlaczego? Otóż Jan spotyka tu Jezusa. Już wspomniałem, że Księga Objawienia to jest Księga o Jezusie. O Jezusie uwielbionym, wywyższonym. On tu jest w centrum. On tu jest na każdym kroku. On tu jest najważniejszy. On jest Panem tego świata, Panem historii. On ma ostatnie słowo. Wszystko dzieje się pod Jego kontrolą. I Jan go spotyka. Ale to jest niezwykłe spotkanie. Moi drodzy, Jan jest człowiekiem, który w młodości za Jezusem chodził. To było około 30 roku. Teraz jest rok 96. 65 lat minęło. Może więcej nawet. Kiedy Jan chodził za Jezusem. Przez całe tych 65 lat Jan mu służy, zwiastuje i teraz spotyka go znowu. Ale jakie to jest niezwykłe spotkanie. My Jezusa kojarzymy, gdy rysują nam Go na obrazkach. Twarz, prawda, ja nie wiem, czy Jezus tak wyglądał, jak Go przedstawiają malarze na obrazkach. Może trochę inaczej. Ale myślę, że to nie jest istotne. Jan chociaż na pewno miał dobrze zachowaną przed sobą w swojej pamięci twarz Jezusa, to gdy tutaj Jezusa spotyka, to Jezus jest zupełnie inny. Z wyglądu inny. To jest ten sam Jezus. Ale... Jan opisując Jezusa, nawet używa słowa kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Natomiast ten opis tu jest taki, jakby w ogóle nie pasował z wyglądu do tego, jak Jan mógł znać Jezusa ze swojego naśladowania Go tu na ziemi. Pisze tutaj, że Odziany w szatę do stóp długą, przepasanego przez pierz złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna. Oczy jego jak płomień ognisty, nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozrzaszonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny oczstry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. I nie dziwmy się, że ten, który na przykład przy ostatniej wieczerzy nawet się przytulił do Jezusa i głowę mu położył na jego pierś, taka uczuciowa więź była między nim a Jezusem. A tutaj jaka jest reakcja? Pada u jego stóp, jak umarły. Dlaczego ta wizja jest mi tak droga i tak bliska? Dlatego, że my sobie musimy uświadomić, że też przed Jezusem staniemy. I myślę, że nie zobaczymy takiej twarzy, jakiej znamy z obrazków, ale raczej będzie to ta postać, która, którą Jan tutaj opisuje. Staniemy przed Jezusem, który, przy którym... No, wszelkie nasze myśli, odczucia, no nie wiem co jeszcze, będą niczym, gdzie się liczył tylko On i takie wrażenie wywrze na nas, że być może zareagujemy tak jak Jan. Ale to nie, był dla Jana, to nie była dla Jana jakaś tragedia, jakiś koniec, ale Jezus podnosi go i mówi nie lękaj się. Nie lękaj się i to nie ze względu na to, co tu na świecie się dzieje, czy będzie działo, ale dlatego, że Jezus jest pierwszy, ostatni i żyjący. I dlatego wszelkich lęków człowiek wierzący powinien się pozbyć dlatego, że mamy Jezusa żyjącego, zmartwychwstałego, który jest ponad wszystkim, w którego ręce jest wszystko. I dlatego przyszłości, nie potrzebujemy się bać, jeżeli mamy Jezusa, bo objawienie Jana nam pokazuje właśnie takiego Jezusa, który jest zwycięzcą, który jest potężny, który jest wspaniały, który nas podnosi i który ma ostatnie słowo do powiedzenia. I chciałbym, drodzy, żebyście pod takim kątem podchodzili do Księgi Objawienia, Właściwie to, co ja tu dzisiaj mówię i co chcę powiedzieć, to w takich naj, najgrubszych zarysach tylko pokazać wam, czym jest ta księga, ale tak bardziej mi zależy na tym, żeby was zachęcić do tego, żeby tę księgę czytać, żeby ją poznawać, żeby ją czytać z odpowiednim nastawieniem jako księgę nadziei, jako księgę, która nam pokazuje spotkanie z Jezusem i w Jezusa ręce jest wszystko i w Jezusa ręce i my jesteśmy, i my możemy być, jeżeli już tu przez życie za Nim idziemy. Księga Objawienia jest bardzo ciekawie i harmonijnie zbudowana. Przede wszystkim w Księdze Objawienia dość ważną rolę odgrywają liczby, które są pewnymi symbolami. Często występuje liczba 7, którą zresztą w całej Biblii spotykamy jako taką liczbę Bożej doskonałości. A szczególnie w Księdze Objawienia ona ma szczególne znaczenie i występuje wielokrotnie. Na przykład już czytaliśmy w tym pierwszym rozdziale o siedmiu zborach, do których ta księga jest adresowana i one tam są wymienione. Natomiast drugi i trzeci rozdział zawierają siedem, zawiera siedem listów skierowanych do tych siedmiu zborów. Jest potem mowa o księdze z siedmioma pieczęciami, gdzie aniołowie, gdzie, gdzie Jezus Chrystus, baranek, zdejmuje pieczęcie z tej księgi. Jest mowa o siedmiu trąbach, na których aniołowie trąbią i o siedmiu czaszach Bożego gniewu. W Księdze Objawienia jest też siedem błogosławieństw. Przeczytaliśmy już tu jedno z nich jest no z tych błogosławieństw, ale jest y, wspaniałą rzeczą, jeżeli się zapoznamy z wszystkimi siedmioma błogosławieństwami. Y, ja będę chciał je przeczytać. Y, pierwsze jest na początku, to, które już czytaliśmy w trzecim wierszu. Błogosławiony ten, który czyta. I ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Drugie błogosławieństwo mamy trzynaście. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Trzecie błogosławieństwo jest piętnaście. Oto przychodzą jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Czwarte błogosławieństwo jest dziewięć. I rzecze do mnie napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzeczę do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Piąte błogosławieństwo jest dwudziesty rozdział, szósty wiersz, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. Szóste błogosławieństwo jest drugi rozdział, siódmy wiersz. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Jakby potwierdzenie tego, co było w pierwszym błogosławieństwie. I ostatnie jest drugi rozdział, czternasty wiersz. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Również, bo wspomniałem, że Księga Objawienia jest w taki bardzo harmonijny sposób zbudowana. Otóż można by również wymienić sześć takich głównych, przepraszam, siedem takich głównych wydarzeń, wydarzeń albo opisów w tej, w tej księdze. Przeczytaliśmy już... Pierwszy, pierwsze z nich to jest spotkanie Jana z Jezusem na wyspie Patmos. To jest pierwsze wydarzenie. Następnie, więc to jest rozdział pierwszy. Drugie wydarzenie może w cudzysłowie wydarzenie to jest rozdział drugi i trzeci, gdzie jest siedem listów do siedmiu zborów w Azji. Trzecie wydarzenie to wizja nieba. Czwarty i piąty rozdział opisuje wizję, wizję nieba. To jest wspaniały opis w czwartym rozdziale tro, Tronu Bożego i całej scenarii, a w piątym rozdziale Baranka Bożego, który otrzymuje księgę zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Czwarte wydarzenie... Można by zatytułować Opis Wielkiego Uciszku. Jest to bardzo obszerny opis od 6 do osiemnastego rozdziału, więc to środkowe wydarzenie, czwarte jest najszerzej opisane i tu są najbardziej takie przerażające te opisy tego, co się dzieje na ziemi. Od 6 do osiemnastego rozdziału w trzynastu rozdziałach bardzo obszerny opis i to jest ta część, która, która często czytelnika objawienia tak wstrzymuje, bo jakoś, jakoś się tego boimy tych opisów, ale jeszcze coś powiem na ten temat później. Piąte wydarzenie to jest rozdział dziewiętnasty, gdzie jest opisane triumfalne przyjście Chrystusa. Yy, powtórne, triumfalne przyjście Chrystusa i ostateczne zwycięstwo. Szóste wydarzenie to jest rozdział dwudziesty. Tysiącletnie Królestwo i Sąd Ostateczny. I dwa ostatnie rozdziały to jest siódme wydarzenie. Nowe niebo i nowa Ziemia, nowe Jeruzalem. Przepiękny opis. Tak, a więc tych siedem głównych wydarzeń znowu, gdybyśmy to chcieli tak na pewnej linii zawierającej rozdziały zapisać, to wysłaby nam pewna taka symetria, że, że te pierwsze trzy wydarzenia i te ostatnie trzy są krócej opisane w jednym, w dwóch rozdziałach, a ta środkowa część jest bardzo obszerna. Czytaliśmy tutaj na końcu pierwszego rozdziału, że Jezus powiada do, Janowi, do Jana, gdy go podniósł z ziemi, powiada mu napisz to, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. I to jest taki werset, który pokazuje nam trzy spojrzenia, które Bóg daje Janowi. Pierwsze, to co widziałeś, to tak jakby spojrzenie w przeszłość. Opis pewnego, pewnego wydarzenia, które miało miejsce. Drugie, co jest, a więc spojrzenie na teraźniejszość. I trzecie, co się stanie potem, a więc spojrzenie w przyszłość. I to znajduje odbicie potem w treści całego objawienia. W ten sposób objawienie można podzielić na trzy części, bardzo nierówne pod względem wielkości, bo pierwszy rozdział, co widziałeś, to właściwie się odnosi do tego przeżycia, które Jan miał na wyspie, o którym przeczytaliśmy w pierwszym rozdziale. Czyli po prostu ta wizja Jezusa i to spotkanie i ta, ta rozmowa z Nim. Druga część, co jest, to, to jest siedem listów do siedmiu zborów, które są opisane w drugim i trzecim rozdziale. Te listy, właściwie muszę powiedzieć, że te listy to jest chyba jeszcze taka część objawienia, do której najczęściej sięgamy, czy to na kazaniach, czy powiedzmy w tekstach czytanych w Kościele, na nabożeństwach. Z jednej strony trzeba na te listy spojrzeć jako na Bożą ocenę Kościoła. My często oceniamy Kościół i zbory własnymi słowami, patrzymy na wielkość, na działanie, na statystyki, prawda, to jest ludzkie spojrzenie, ale Boże spojrzenie, kto chce mieć Boże spojrzenie na Kościół, drodzy, czytajcie drugi i trzeci rozdział objawienia. Tam można zobaczyć, po pierwsze możemy zobaczyć jak różne są zbory i dzisiaj i wtedy takie były. Bardzo różne. Każdemu Jezus ma coś do zarzucenia, ale też coś do pochwalenia. Jakieś, jakieś rady, jakieś ostrzeżenia, jakieś możliwości. A naj, najciekawsze, co mnie tak zawsze przy tych listach fascynuje, że zaczyna się każdy list od słowa do anioła zboru. Napisz jakby do tego, który jest odpowiedzialny za zbór, do tego, który stoi na czele, ale na końcu każdego listu pisze kto ma uszy, niech słucha co Duch mówi do zborów. A więc ta odpowiedzialność w końcu Przechodzi na wszystkich członków zborów, przechodzi y, odpowiedzialność za Kościół. I to drodzy powinien każdy wiedzieć, że w oczach Bożych każdy z nas jest odpowiedzialny za swój zbór, do którego należy, bo kto ma uszy niech słucha co Duch mówi do zborów. A więc to jest jedno spojrzenie na te listy, a więc jak Bóg patrzy na dzisiejszy Kościół, w ogóle na Kościół, czy w tamtych czasach, czy w dzisiejszych, ale z drugiej strony te, te listy można potraktować również jako proroctwo o Kościele albo proroctwo o historii Kościoła. W, w epoce Kościoła żył Jan i żyjemy my. Z tym, że Jan żył na początku, w pierwszym wieku historii Kościoła, My już żyjemy, mam nadzieję, w ostatnim wieku historii Kościoła. Ja myślę, że taką nadzieję mogę mieć, że już w tym ostatnim wieku żyjemy. Yy, i że Chrystus rzeczywiście przyjdzie wkrótce, ale żyjemy w tej samej epoce, jak Jan, tak i my. I dlatego, gdy Jan adresuje objawienie do siedmiu zborów, które są reprezentacją całości chrze chrześcijaństwa, bo powiedzieliśmy sobie, że liczba siedem to jest taka liczba pełni, a więc te siedem, z, te, te siedem listów jest adresowanych do kościoła chrześcijańskiego. Tak samo w czasach Jana, jak przez całą historię kościoła, jak i dziś. I w pewnym stopniu jest to takie proroctwo o historii kościoła, chociaż ja trochę jestem ostrożny w odnoszeniu takich powiedzmy konkretnych tu powiązań z jakimś listem, że to taki kościół, czy taka epoka, czy coś. Ale jest w tym pewne proroctwo. A więc to jest to, co jest. A przeczytałem tu początek czwartego rozdziału, gdzie Bóg mówi Janowi wstąp tutaj, a ukażę Ci, co się stanie potem. A więc od czwartego rozdziału to mamy to, co się stanie potem, czyli coś, co się stanie, gdy historia Kościoła się zakończy. I potem będą pewne wydarzenia, które są opisane w tej najobszerniejszej części objawienia od czwartego rozdziału do końca. To jest takie proroctwo, ale yy, sam muszę przyznać, że yy, to jest yy, ta część objawienia, którą dość trudno zrozumieć. Proroctwa jest dość trudno zrozumieć. Na temat objawienia, interpretacji objawienia są różne zdania u teologów. I ja spotkałem, ja przeczytałem różne komentarze, jakie w języku polskim są dostępne. Nawet trochę zaglądnąłem do niemieckich i, i muszę powiedzieć, że, że każdy, każdy komentarz inaczej na to patrzy. Każdy inaczej. Są takie komentarze, które bardziej odnoszą całość księgi objawienia do tła historycznego, religijnego, kulturalnego, politycznego w czasach Jana, pierwszy wiek. I pokazują te wszystkie powiązania zarówno z wydarzeniami tamtych czasów, jak i z sytuacją, a także z, z literaturą, zwłaszcza apokaliptyczną literaturą żydowską, która wtedy była bogata. I rzeczywiście jest tam wiele związków i wiele odniesień i taki komentarz ma swoją wartość, chociaż nie, wy, nie wyczerpuje wszystkiego. Są komentarze, które bardziej patrzą, które odnoszą wizję objawienia do historii Kościoła, do różnych wydarzeń takich jak, jak powiedzmy misja świata, reformacja, prześladowania, czy powiedzmy islam, rozwój islamu, i, i, i, i czy powiedzmy rozwój papiestwa i tak dalej Oczy, oczywiście te powiązania też są, chociaż też to jeszcze nie wyczerpuje całości zagadnienia. Są komentarze, które idą po linii takiej, ja bym to tak określił, bezpiecznej, że nie chcą odnieś, odnosić wizji objawienia do jakichś wydarzeń, czy przeszłych, czy przyszłych, ale bardziej tak symbolicznie patrzą jako na obraz walki Królestwa Bożego ze, ze złem, z przeciwnościami, co prowadzi ostatecznie do zwycięstwa, Królestwa Bożego. No, jest ta linia w, ob w objawieniu, ale jednak nie ulega wątpliwości, że objawienie chce nas poinformować konkretnie o tym, co się jeszcze wydarzy. Choć czyni to w takich wizjach, w takich obrazach. Jeżeli powiedział Jezus Janowi wstąp tutaj, a pokażę Ci, co się stanie potem, a więc chce Mu pokazać pewną przyszłość, Drodzy, my często patrzymy na przyszłość tak, jakby ona, ta jakby ona dopiero powstawała w chwili teraźniejszości. Zaraz powiem, co mam na myśli. Otóż tak jakby to, co już było, to wiemy, bośmy przeżyli. To, co jest teraz, to teraz przeżywamy, a przyszłość, no nie wiemy. No nie wiemy, no bo, no bo dopiero musimy wejść w tą przyszłość, to wtedy zobaczymy, co będzie. Tak naprawdę ta przyszłość już jest uboga. Ona jest gotowa, tylko że my jej jeszcze nie znamy. Skąd o tym wiemy? Właśnie z Księgi Objawienia. Otóż gdy Jan został wzięty do nieba, to nie oznacza, że on powiedzmy pofrunął ileś tam kilometrów czy lat świetnych w górę, ale on wszedł do innego świata, do świata Bożego. Świat Boży to jest jakiś, jakiś inny wyższy wymiar, którego my po prostu nie, nie pojmujemy I, i, i Janowi zostało dane w ten świat wejrzeć i tam w tym świecie się znaleźć i zobaczył tam coś, co również dla nas jest przyszłością. Nie tylko dla Jana u schyłku pierwszego wieku było przyszłością, ale również dla nas jest przyszłością. I ta przyszłość tam jest gotowa. On to zobaczył, on to widział i yy, Bóg mu to każe opisać. I Jan, gdy czytamy objawienie, ono jest napisane w czasie dokonanym. Widziałem. A więc Jan już 19 wieków temu widział coś, co jeszcze dla nas jest przyszłością. Widziałem i, i, i on to opisuje. Ale ponieważ znajduje się w innym świecie, w którym są zupełnie inne pojęcia, przedmioty czy, czy powiedzmy jakieś, jakieś wymiary, dlatego gdy wraca na ziemię ma to opisać ludzkimi słowami i tych słów mu brakuje. No nie dziwmy się. Bo jak można ludzkimi słowami opisać coś, do czego te słowa nie są przystosowane nasze? I dlatego on opisuje pewne wizje i często tam mamy podobne do czy, czy, czy jakby takie wyrażenia. Ale Jan ten świat widzi, przeżywa i teraz nam to, nam to opisuje. Ja sobie to często, ja już wam wspomniałem, że ja sobie czasem próbuję wyobrazić pewne, ym, pewne historie czy pewne szczegóły tak jakbym, tak, jakbym tam był albo to przeżywał. Otóż mnie się to kojarzy z czymś takim, yy, yy, załóżmy, że oglądamy na film Jakiś film, któregośmy jeszcze nie widzieli. Jest dla nas nowy. I teraz my oglądamy... I jesteśmy na bieżąco w tej scenie, która jest aktua aktualnie na ekranie, to co do tej pory było już wiemy, ale reszta tego filmu jest już gotowa na taśmie, tylko że jeszcze to nie przeszło przez głowicę magnetofidu, jeszcze tego nie mieliśmy na ekranie, ale to tam jest. Tak samo ja sobie wyobrażam, że ta cała przyszłość, ona jest uboga, a ona przechodzi tylko przez naszą rzeczywistość, tak jak ta taśma przez tą głowicę magnetowidu, ale to wszystko tam jest gotowe. A Janowi było dane pierwszy, jako pierwszemu ten film obejrzeć. Tylko, że on patrząc z nieba widzi to w pewnych wizjach i obrazach. I te obrazy są może dla nas trudne, yy, trudne do zrozumienia, no bo, bo one z innego świata przychodzą, ale my czytając tę księgę, winniśmy się właśnie ją odbierać i odczytywać jako Księgę Nadziei Chrześcijańskiej, która pokazuje nam Jezusa, pokazuje nam, że wszystko jest w Jego ręce. W tym czwartym rozdziale, z którego przeczytałem ten pierwszy werset, jest powiedziane, że Jan zostaje zachwycony do nieba. On tu jakby uosabia Kościół, bo Kościół też będzie zabrany do nieba Jan jest zabrany do nieba i najpierw jest zachwycony tym, co widzi w niebie i opisuje niebo, ale potem jego spojrzenie pada na ziemię. A raczej widzi pewne powiązania między tym, co dzieje się w niebie, a tym, co dzieje się na ziemi. I tak to opisuje. Tak to opisuje. Ale jest ponad tym wszystkim. I myślę, że dla nas jest to pewien też taki obraz, że człowiek wierzący wtedy, gdy będą miały przyjść te straszne katastrofy, które są opisane, że też będzie ponad tym. Bo kto jest z Jezusem, ten się nie musi przyszłości obawiać, ale może być pewny, że jest w ręce Bożej i że że gdy przyjdą najgorsze plagi, to będziemy ponad tym. I to jest właśnie taki powód do tej nadziei chrześcijańskiej, który, która powinna nam przyświecać, że... Jeżeli w objawieniu dostrzegamy Jezusa jako naszego Pana i jako Pana tego całego świata i całej historii, że wszystko jest w Jego ręce, to wtedy nie ma miejsca na obawy. Tak jak Jezus powiedział, nie lękaj się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Gdy takie będzie nasze spojrzenie na Jezusa, to naprawdę nie będziemy się mieli czego lękać, ale z taką nadzieją i z radością, po prostu objawienie czytać i do objawienia podchodzić. W Księdze Objawienia jest, tak jak już wspomniałem, siedem błogosławieństw i tam słowo błogosławiony, które tam mamy, Nowy Testament, grecki język zna kilka słów, na które tłumaczymy jako błogosławiony, ale tam jest w greckim tekście słowo makarios, które dosłownie znaczy szczęśliwy. Szczęśliwy. I skoro to się przewija przez całą Księgę Objawienia, to znaczy, że i my mamy z takim radosnym podejściem czytać tę księgę, poznawać ją i być szczęśliwi, gdy tę księgę czytamy i gdy ją poznajemy. Przeczytaliśmy pierwszy rozdział. No Najlepiej by było, gdybyśmy mieli czas na przeczytanie całości, ale myślę, że trochę was próbowałem zachęcić do tego, aby abyście czytali i poznawali tę księgę. Natomiast chciałbym przeczytać ostatni rozdział. Dwa ostatnie rozdziały Księgi Objawienia mówią o nowej, niebi, o nowej ziemi, o nowym niebie, o nowym Jeruzalem. To jest taki piękny obraz, bo tam już, tam już nie ma tych złych opisów. Tam już, już nie ma spojrzenia na, to, na tą starą ziemię, na to, co minęło. To wszystko przeminie. Ale tam jest to nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, tam jest opis tych, tych, tych murów, tych bram, co obrazuje takie bezpieczeństwo, takie szczęście, samo, samo dobro. Może też nie będziemy całego tego opisu czytać, tego 21 rozdziału, a ja bym chciał przeczytać 22. W 22 rozdziale najpierw jest jeszcze końcowy fragment opisu. Nowego Jeruzalem, ale potem końcowy fragment od szóstego wiersza to jest taki szczególny fragment. Otóż to jest znowu coś, co Jan kieruje, Jan opisuje jako coś, co Jezus, mu, Jezus do niego przemówił, Jezus do niego mówi i Jan przekazuje to znowu zborom jako zachętę a także w tych ostatnich słowach przekazuje im takie pragnienie przyjścia Jezusa. Przyjście Jezusa człowiek wierzący nie, nie powinien traktować jako coś, co, coś, co no musi nastąpić, to jakoś musimy się z tym pogodzić, ale jako coś, czego pragnie. Moi drodzy, Wy jesteście młodzi, na pewno macie jakieś plany, jakieś ambicje w tym świecie, prawda? czegoś tu dokonać, w czymś się wybić, czegoś się dorobić, ale ten właśnie fragment, dlatego chcę go przeczytać, że on akcentuje pragnienie, przyjścia Jezusa Często, czasem się może zdarzyć, że nawet człowiek wierzący, a nawet widzę, że w wielu na wielu przykładach, że tak jest że człowiek wierzący, który wie o przyjściu Chrystusa który idzie za Nim, służy Mu a jednak jest tak w tym świecie jakoś zawikłany że gdyby tak dotrzeć do głębi Jego serca, to by chciał najchętniej powiedzieć Panie Jezu, jeszcze nie przychodź, bo jeszcze się chcę tu czegoś dorobić, jeszcze chcę studia skończyć, jeszcze, jeszcze powiedzmy to czy tamto jeżeli takie myśli macie, drodzy, polecam wam czytanie Księgi Objawienia. I ten ostatni rozdział chciejmy pod tym kątem przeczytać. Czy naprawdę chcecie i pragniecie, żeby Pan Jezus przyszedł wkrótce i czy na Niego oczekujecie? Jeżeli macie pragnienie yy, takie, żeby Pan Jezus przyszedł, to werset przedostatni, gdy będziemy czytać, ja się zatrzymam na tym przedostatnim wersecie i yy, będę chciał, żebyście go wtedy ze mną powtórzyli. On jest krótki, to z pamięci powtórzycie, co nie mają Biblii. A ostatni werset będzie takim krótkim dla Was błogosławieństwem. Czytam rozdział 22. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ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 I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów, proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.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 Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego w drzewie żywota i ze świętego miasta opisanego w tej księdze. Czytam przedostatni werset. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Kto chce, niech ze mną powtórzy. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie ze wszystkimi. Amen.